Nowiny Wikiradia, 40 tygodnia, Marku? 40 tygodnia, zgadza się. 40 tygodnia 2015 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski. No i jak słyszeliście, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. Jeszcze troszkę mi się mylą tutaj pokrętła przy tym wszystkim, bo coraz więcej tych pokręteł obsługuję. Tu jedno jest od mojego mikrofonu, drugie jest od e, sumy, trzecie jest z kolei od sygnałówki i to wszystko na raz. A jeszcze tutaj wideo jest, kamera, także wszystko naraz jest ciężko obsłużyć, ale będziemy się powoli wyrabiać z tym wszystkim i myślę, że ta forma komunikacji Zostanie nam na dłużej. Ona jest łatwiejsza dla mnie z markiem, ponieważ nie musimy jechać do studia. Spotykamy się na platformie blab.im. Znajdźcie tam wpiszcie nowiny, jeśli ktoś chce wyszukać kolejną audycję. Można ją zasubskrybować wtedy i dostaniecie powiadomienie jak będzie nadawana na żywo. Dzięki temu będziecie mogli się połączyć z nami tutaj na czacie podczas audycji, ale również będzie można dołączyć, mamy jeszcze dwa miejsca wolne, także zawsze czekają przy stole i można się połączyć albo wideo, albo audio. Marek dzisiaj się połączył audio, to chyba głównie ze względu na to, że ma słaby sygnał internetowy, ale mogę Cię pocieszyć, Marku, bo Ty masz taką słabą bardzo kamerkę. Pamiętam, że taki zamglony jest obraz. Tak, no nie najlepiej. No właśnie. I ja tam widziałem, że chyba jest albo zanieczyszczona od środka szybka, która przykrywa kamerkę w Twoim laptopie, albo z zewnątrz. Gdyby z zewnątrz była zanieczyszczona, to jest na to metoda, bo kolega zastosował taką metodę, że po prostu przetarł taką pastą polerską do polerowania reflektorów w samochodzie, no i u niego to zadziałało, bo on też miał taki zamglony obraz, ale jak to przetarł właśnie w ten sposób, wy wypolerował to, to rewelacyjnie działa. Także jeśli ktoś ma ten problem z kamerką w, w swoim smartfonie, to polecam gorąco zaopatrzyć się w taką pastę polerską specjalnie do plastików, właśnie, do, do plexi i skorzystać, bo to, bo to może zaoszczędzić wiele kłopotu. Nie trzeba wymieniać całej obudowy, wystarczy po prostu wypolerować sobie. Dzisiaj w audycji, bo tak się rozgadałem na jakieś inne tematy, dzisiaj w audycji mamy niedużo tematów. Pierwszy z nich to wiki-wyprawa Chiny 2015 już w Warszawie. To właściwie tylko taka krótka informacja. Już dawno nie mieliśmy żadnej relacji od, dźwiękowej od, od tej wyprawy, no ale zdjęcia tutaj stale się pojawiały. Jeśli ktoś był zainteresowany, mam nadzieję, że dotarł do, do tej strony i śledził na bieżąco. Może uda się coś nagrać. A, jest kilka filmów też na, na, na kanale na YouTubie. Także może też umieszczę link do tego kanału dzisiaj w notatkach. Przypomnę, że notatki można znaleźć na stronie wiki... nowiny.podcasty.info i pod audycją zawsze są linki, które prowadzą do, do, bez... do, tych, do tych miejsc, które, o których mówimy. No i tutaj będzie drugi punkt, dodam to później, opiszę go dokładniej. Są dwie relacje wideo, także, także chyba warto sobie obejrzeć. Jedna, 36 sekund, druga, minuta, 15. Drugi temat, tak 32 dni zajęło im to w każdym razie, jeśli, jeśli tak policzyć dokładnie. Bardzo szybko wrócili, nie? No jestem zdziwiony, że tak szybko można objechać taki kawał, kawał drogi. No bo oni wracali samolotem. To taki trik. To wiele wyjaśnia. Wiele wyjaśnia. Samochód zapakowali na statek, który ma potem przypłynąć za kilka miesięcy albo za miesiąc, nie wiem dokładnie za ile czasu. W każdym razie oni wrócili samolotem. Zostawili samochód na statku i zapakowali go jako paczkę i, i, wy, i wysłali do, do Polski. Także no może uda się zaprosić kogoś z tej wyprawy do studia albo właśnie na tego czata tutaj, na, na Blaba, żeby o tym porozmawiać. Zobaczymy może w ciągu najbliższego tygodnia uda mi się skontaktować z nimi i, i dowiedzieć się, czy to się uda. Wspólna lekcja historii Wiki Trola. To jest historia, o której już mówiliśmy, że która była bardzo głośna w mediach publicznych i nie tylko publicznych i komercyjnych. W ogóle odbiła się szerokim echem. No w sumie o to nam chodziło, żeby się odbiła szerokim echem. Akcja administratorów Wikipedii, którzy zablokowali edycję z numerów IP, czyli bez logowania się do Wikipedii, z sieci Orange. Czyli jeśli ktoś tak pomyśli, to tak naprawdę to była blokada tylko takich no, pseudo-anonimowych wpisów, bo nic nie jest anonimowe w internecie oczywiście, ale takich z numerów IP, czyli bez logowania się. No mamy takiego trola, który właśnie tak wędruje od operatora do operatora. Piszemy do tych operatorów, żeby go o obezwładnić tego Wikitrola, bo nam psuje hasła. Nam wszystkim, nie tylko nam administrator. Znaczy, ja nie jestem administratorem, ale nam wszystkim psuje po prostu hasła w Wikipedii. I administratorzy mają dużo sprzątania po tym Wikitrolu. No i, no i niestety na te e-maile nie było żadnej odpowiedzi od strony Orange. No i dlatego została założona blokada numerów IP z Orange. Nie wiem ile to trwało, chyba niedługo. A jak to wyglądało od strony Orange to zapraszamy do przeczytania artykułu na blogu blog.orange.pl Link dokładny do konkretnego artykułu jest w notatkach do naszej audycji. Także Zapraszamy. Co o tym myślisz? Czy ta akcja się powiodła, czy nie? Jak to wygląda według Ciebie, Marku? No ten człowiek z tego co mi wiadomo dalej gdzieś się tam udziela, przeskakuje z jednego operatora do drugiego, ale no tutaj po tej blokadzie była reakcja tak? z tego co do mnie dotarło, więc no wygląda na to, że to jest skuteczna w miarę metoda. No szkoda, że Wojtka nie ma z nami, bo to on tam dokładnie śledzi chyba losy tego, tego trolla, przepraszam może w następnym razem coś nam więcej opowie o tym. No właśnie, ale tak od strony Orange to tak bardzo wygląda ładnie i przyjemnie, że oni szybko zareagowali, No, ale oni zareagowali nie na nasze jak gdyby, ostrzeżenia, nie na nasze e-maile, no, które... Był, był problem z kontaktem rzeczywiście z tego, z tego co gdzieś nam minęło Chyba nawet kiedyś o tym też wspominaliśmy, że, że z tym kontaktem jest problem i że dopiero po tych blokadach udało się coś załatwić. I mamy tutaj jednego słuchacza, Paweł jest z nami, to powiedz nam Paweł, bo pytałeś o to. <grych> Powiedziałem ci, że odpowiemy na twoje pytanie w audycji. No nie wiem, czy ci to wystarcza. Jeśli nie wystarcza, to, to zadaj jeszcze jakieś pytanie, to może pomocnicze, to może jeszcze coś dopowiemy. Ale przejdźmy do następnego tematu. To jest oferta pracy dla wikipedysty, rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ciekawa oferta pracy dla kogoś, kto zna wikipedię, umie edytować i radzi sobie z tym. Praca nie jest na etat. Wymiar godzin to jest 16 godzin tygodniowo. Praca, projekt, który, do którego jest ma być zatrudniony Wikipedysta Rezydent potrwa od 26 października do 31 stycznia 2016 roku. Zakres obowiązków, może nie będę tego wszystkiego czytał, tutaj jest w każdym razie w linku do, do dzisiejszej audycji dokładny, dokładny opis zakresu obowiązków, wymagań, jakie są no i co stowarzyszenie oferuje, bo to stowarzyszenie zatrudnia właśnie tego wikipedystę rezydenta w Muzeum Narodowym. No, bardzo odpowiedzialna praca. Wojtek mówił ostatnio, jak z nim rozmawiałem na ten temat, że jest dwucyfrowa już liczba kandydatów, no więc teraz, no nie sądzę, żeby była trzycyfrowa, ale, ale pewnie jest znacznie większa. Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do 9 października. Także Czyli zostały już niedługo. zostały 4 dni, bo dzisiaj jest 5 października na adres wojciech.pedzik@wikimedia.pl. No te informacje właśnie są w tym linku, także osoby zainteresowane radzimy się pospieszyć, bo bo, bo, to ciekawa i atrakcyjna praca na miejscu w Muzeum Narodowym. Tam rzeczywiście można obejrzeć skarby, podejrzewam, i, i pomóc w udostępnianiu ich do, do Wikimedia Commons. No, to jest powiedziałbym bardzo budząca moje nadzieje, budząca moje nadzieje rozwiązanie, żeby, żeby ktoś od nas tam się umiejscowił i, i tą współpracę rozbudował. No właśnie, bo to pierwszy raz w ogóle będziemy mieli takie stanowisko płatne, mimo, że mamy już zatrudnionego rzecznika prasowego i, i osobę do koordynacji i biura całego prasowego i jeszcze w dodatku kogoś do kontaktów z muzeami, no to właśnie jest efekt takiej współpracy z muzeum, że muzeum zgodziło się na to, żeby pracował u nich wikipedysta rezydent. Mam nadzieję, że po tym okresie trzech miesięcy, bo tak to mniej więcej wygląda, muzeum zdecyduje się być może samofinansować takiego rezydenta już na dłuższy okres, a te trzy miesiące przyniosą muzeum takie efekty, że, że oni sami będą po prostu bardzo z tego zadowoleni. Być może minister na to wyciągnie jakieś pieniądze na przykład. No nie wiem, nie wiem, bo wiem, że za granicą to wygląda inaczej. To po prostu finansują inne instytucje, a nie, a nie stowarzyszenie. Chociaż też pewnie to może tak wyglądać w Polsce, może być różnie naprawdę. Zresztą zbliżają się... Mi się bardzo podoba to rozwiązanie, że właśnie to stowarzyszenie zatrudnia tą osobę, bo wydaje mi się, że to jest tutaj ta większa doza dobrowolności. Poza tym, jak na razie nasze zatrudnienia, znaczy zatrudnienia stowarzyszenia są bardzo udane, więc mam nadzieję, że to też takie będzie. Tak, no dzisiaj byłem akurat w projekcie, brałem udział w projekcie WIKI Warszawa w Muzeum Kisiel, nie, w Muzeum, w Szkole imienia Kisielewskiego w Warszawie. Ty, Marku, brałeś udział poprzednio, prawda? Byłeś na takim spotkaniu, w domu spotkań z historią na, na Karowej chyba, tak? Tak, tak, zgadza się. To było na wiosnę. Teraz jest właśnie druga seria takich spotkań w projekcie Wiki Warszawa. Gdybyś mógł znaleźć linka do, i, i, i wpisać do notatek, to będę wdzięczny, bo tam niedługo pojawi się informacja na temat tego Wiki projektu. No powiem ci ciężko było w szkole, ponieważ było około 30 osób. Szkoła nie jest taka zwykła, bo to nie jest zwykły zespół szkół, tylko są tam również uczniowie, którzy wymagają no, ze szkoły specjalnej. Zainteresowanie no takie powiedziałbym jak to zwykle w szkole jakimś nowym tematem. Trudno było utrzymać uwagę, no ale powiem Ci, że właśnie Krzysiek miał tak przemyślane tematy, że właściwie nie dało mu się wejść w słowo. Mogłem tylko pomagać gdzieś tam przy komputerach, bo komputery niestety jeden miał system Windows XP, drugi miał Vista, trzeci miał siódemkę. Bardzo, bardzo róż... duża rozpiętość. W jednym w ogóle nie działało Wi-Fi. No cała masa problemów. Okazuje się, że szkoła. A to były komput... To były komputery ze szkoły. To A. były. Mhm. Aha, ale niestety Myślałem, że uczniowie może no uczniowie nie byli proszeni o to, żeby przynieść te komputery. I właśnie teraz poprosiliśmy nauczycielkę, żeby na następny raz poprosiła uczniów, tych, którzy mają oczywiście, żeby przynieśli ze sobą albo tablety, jeśli mają, albo komputery, po prostu takie laptopy, bo wtedy będą mogli więcej skorzystać. No przy tym jednym komputerze, gdzie tam chłopcy siedzieli, no to rzeczywiście bardzo się nudzieli i dosyć głośno tam się czymś innym zajmowali ale momentami bardzo byli skupieni i wygląda na to, że trochę wynieśli z tej lekcji. W sumie to było kilka lekcji, można powiedzieć, bo od 8.45 aż do godziny 13.25. Także no z przerwami oczywiście, na obiadowa też była przerwa po drodze. Także, ale parę osób się bardzo zainteresowało. Nie było w sensie, tak... I jedna grupa w całym tym czasie, czy to były kolejne Jedna klasy? grupa, właśnie jedna grupa i to chyba, to chyba, no nie jest dobrze, jeśli tak długo omawia się jeden temat. Wprawdzie były dwa tematy, no ale bardzo pokrewne, bo i, i creative commons, czyli lekcje, znaczy licencje, wolne licencje i otwarte licencje i za, te zagadnienia, które wydaje mi się, że są za trudne na, na ten etap jeszcze nauczania. Być może gdyby to trwało dłużej, to znaczy gdyby taki jeden semestr na przykład poświęcić godzinę tygodniowo na takie zajęcia, no to może by wystarczyło, żeby coś przybliżyć i dokładniej opowiedzieć i zrobić też warsztaty. No, Kamil Śliwowski był z nami i... No on fantastycznie przeprowadza te warsztaty z Creative Commons. Ja się też dużo uczę od niego podczas takiego każdego spotkania, bo, bo pomysły na to, jak zaangażować uczestników w to, żeby, żeby odczuli na własnej skórze, co to, co to, są, co to są licencje i jak, jak te licencje określać, no jest fantastyczne. No, przede wszystkim mogę zdradzić, że na początku jest taki pomysł, żeby... Każdy narysował jakiś rysunek swój. No i wtedy po prostu już ma dysponować tym rysunkiem i czuje do niego jakiś już sentyment, prawda? Więc, więc od razu wychodzi jakiś taki związek emocjonalny z tym, co, o czym mówi Kamil i co się dalej dzieje z tym rysunkiem, z tą pracą. Także to, to jest bardzo fajnie zrobione. Natomiast no, taki długi czas, czyli od 8.45 do 13.30, no to to jest za długo. To znaczy jeden temat tak długo omawiany w szkole, w klasie, gdzie uczniowie, no i też w dodatku nie mają komputerów, na których mogą jakoś uczestniczyć w tych warsztatach, no to jest, to jest jednak duży problem. Na szczęście był rzutnik i ten rzutnik tutaj dużo pomagał, bo, bo i Krzysztof, znaczy Krzysiek tylko właściwie korzystał z tego rzutnika, pokazując, chociaż nie, Kamil też, pokazując jakieś slajdy i opowiadając różne historie bardzo ciekawe. No, w każdym razie zakończyło się tak, że, że kilkanaście osób założyło konta na Wikipedii. Mamy spis tych kont, także będziemy mogli zobaczyć, czy coś im się udało. No i konkurs został ogłoszony dla tych uczniów, który będzie dotyczył rozbudowy albo stworzenia nowego hasła w Wikipedii. To będzie promowane, a, na, a nagrody są bardzo ciekawe, bo jest na przykład Monopoli Warszawa. Takie z okazji chyba powstania warszawskiego było wydane, wydane specjalne wydanie tej gry oryginalnie. Także, a jak ty wspominać, jak ty pamiętasz, jak to wyglądało wtedy? Chyba to było w czerwcu, czy w kwietniu? No, z tego co mówisz, to wydaje mi się, że bardzo podobnie to wyglądało tak. No też, też było Creative Commons, też było w Wikipedii. Też były problemy techniczne, tam z kolei ludzie poprzynosili swoje sprzęty, mm -hmm. ale zwykle to były tablety, komórki i no na tym się dosyć ciężko edytuje. Mm -hmm. No ale też, też potworzyli konta, te, yy, też te konta są wpisane z tego co widzę na, na Wikiprojekcie, to są chyba te z poprzedniej edycji jeszcze. Mm -hmm. Więc tylko tego konkursu nie było. Ten konkurs, o którym mówisz, to jest dla mnie nowość tak, tak. i bardzo mhm. mi się podoba ten pomysł. No jest właśnie konkurs i parę osób widziałem, że się zaangażowało rzeczywiście. Nawet pani nauczycielki też podpytywały się nas o różne aspekty praw autorskich w szkole czy mogą prezentacje, czy jaki jest tutaj, jak, jaki, jak mogą wykorzystać, czy mogą film puścić podczas lekcji, czy że, jak omawiają jakiś temat. No, no, Cała masa tematów widać, że nauczyciele też potrzebują takich, takich szkoleń i dobrze by było je zrobić. No ale właśnie jest jedna taka smutna rzecz, o której się dowiedziałem, to to, że w tej szkole nie ma żadnego informatyka, który by się zajmował tymi komputerami. Dlatego jest taki bałagan z nimi, no bo gdyby ktoś zajmował się, no powiedzmy, nawet raz w tygodniu, no to z tygodnia na tydzień mógłby aktualizować te systemy w, w tych wszystkich komputerach i może by to jakoś wyglądało, ale tam w ogóle nie ma osoby, która by się tym zajmowała i no i to po prostu leży. Może to jest pomysł dla jakiejś fundacji czy dla stowarzyszenia, które ma takich wolontariuszy, którzy mogliby tutaj pomóc. Myślę, że szkoła no. by się na to zgodziła. To był bardzo ciekawy pomysł, gdyby na przykład na tych komputerach się znalazł Linux i tutaj myślę, że są, są jakieś A, no osoby, właśnie. które mogłyby być tym zainteresowane. No właśnie, to, to wiesz, no to, to jest z otwartego oprogramowania, jest taka chyba taka fundacja, prawda? Otwartego oprogramowania, bodajże, już nie pamiętam. No to będę musiał jeszcze sprawdzić, poszukam, zobaczę, może coś z tego wyniknie. Mhm. Mm Kolejny temat to Wikiprojekt, tygodnie tematyczne, tydzień artykułu słoweńskiego, który właśnie wczoraj się zaczął. Dobrze mówię, zaraz zobaczymy. Nie, pierwszy do 7 października, czyli zaczął się już w czwartek. W czwartek. Można powiedzieć, że już się kończy. A, no tak, dwa zostało jeszcze. 8, 14, chorwacki, druga edycja. Mm -hmm. Przypomnijmy, że właśnie tydzień tematyczny to jest takie skupienie się, wikipedy... znaczy propozycja dla Wikipedystów, żeby skupić się na konkretnym rejonie czy na konkretnym temacie. Tydzień tematyczny, czyli po prostu w tym tygodniu edytujemy. Tutaj polecony przez, przez organizatorów tego w sumie konkursu chyba yy, temat. No i tydzień artykułu słoweńskiego, jak wejdziecie w linka na stronie, no to można zobaczyć, jakie jak dosta, dostać można nagrody. Yy. Chyba tylko wirtualne tym razem, bo były też kiedyś książki, coś jeszcze było chyba, ale widzę, że chyba tutaj nie ma żadnych nagród rzeczowych. No ale takie wyróżnienia też są fajne, jak można sobie przypiąć na, na swojej stronie użytkownika. No i to, co najważniejsze w takiej akcji, to to, że w każdym takim tygodniu pojawia się lista, lista tematów, które wymagają dopracowania. Tak samo podczas wiki Warszawy, jak szukaliśmy tematów, którymi mogliby się zająć ci uczniowie, którzy chcieliby wziąć w konkursie udział, no to tam też Krzysiek przygotował listę tematów związanych z Warszawą, które w ogóle nie mają haseł na przykład. Ulica Łazienkowska na przykład nie ma hasła, nie wiem czy wiesz... Się. No, jednak mamy spore braki. Tak? Chociażby z tego tu, to widać, że na angielskiej jest znaczny przełat. Czasami niektóre informacje na temat Polski zdarza się podobno ludziom szukać na angielskiej mhm. wersji. No i, i na przykład ta szkoła, w której byliśmy też nie ma hasła, a okazuje się, że a powinna? No, ma 90 lat i ma dosyć bogatą dokumentację zrobioną przez jednego z uczniów, który robił prezentację i musiał do tej prezentacji zdobyć wszystkie źródła również, więc właściwie gotowa, gotowe hasło jest prawie, tak mi się wydaje, tylko trzeba je po prostu przełożyć na język Wikipedii i powołać się na te źródła, na które się powoływał ten, kto robił tą prezentację. Także... No to widać, że jest jeszcze dużo do zrobienia, no bo Najlepiej by było, gdyby to od razu było jakby zadane do zrobienia na Wikipedii. Tak? No, no więc to zostało zadane. Pani się dopytała właśnie, czy to jest możliwe, żeby pisać o szkole, żeby jak gdyby zachęcić uczniów do pisania właśnie tych haseł o szkole. No i chyba coś z tego będzie. Powiedziałem, że właśnie tej pani wychowawczyni, że, że jak najbardziej, jeśli szkoła ma dużą tradycję, bo to kiedyś, to, ta szkoła była kiedyś na Władysława IV, jako gimnazjum męskie, przez Z pisane jeszcze taka fajna fotografia tam była w szkole, gdzie to, taki napis właśnie był na, na widokówce, a ona się potem przeniosła właśnie na Pragę, na ulicę, o już nie pamiętam jaką. Żeby nie pomylić, to nie będę strzelał w każdym razie. No więc ten wiki projekt zobaczymy za dwa tygodnie, bo będziemy tam jeszcze raz i wtedy, i wtedy zobaczymy, czy coś się udało, coś się zachowało w tych głowach. Wydawało się, że oni byli bardzo rozkojarzeni, kilka osób uważnych. Pewnie to tak wygląda w szkołach i nie wiem, czy, czy Krzysiek to samo wrażenie odniósł. Kamil w każdym razie taką też refleksją się podzielił, że to jest raczej trochę strata czasu. Trochę strata czasu. No, być może trzeba by było inny program zaproponować w takiej szkole, bardziej urozmaicony. To znaczy nie drążyć jednego tematu przez, przez tyle godzin, prawda przez cały dzień. Właściwie te dzieci dzisiaj nic innego nie miały, tylko, tylko tą lekcję taką długą strasznie na temat Wikipedii i na temat y, licencji, licencjonowania artykułu. To znaczy ja cały, cały czas mam takie wrażenie, że tu by się przydało, porozmawiać właśnie bardziej z zainteresowanymi osobami, tak? nie z całą grupą, bo ca całą grupę to jest naturalne, że może nie zainteresować, tylko zrobić może jakiś krótki wstęp, mhm. ale to być może jest pomysł na jakąś inną kiedyś akcję, zrobić krótki wstęp, a potem z tymi, którzy się zainteresują gdzieś po lekcjach w innym terminie hmm. zrobić coś większego. No właśnie, po lekcjach to jest bardzo trudno, bo te dzieci są bardzo zajęte. Ja sam pamiętam swoje czasy szkolne, jak coś po lekcjach było to i nieobowiązkowe w dodatku, no to raczej trudno było zachęcić, nie było takich tematów ciekawych. Ale myślę, że teraz mi przyszedł taki pomysł do głowy, że można rzeczywiście podzielić grupę na dwie części i tych zainteresowanych Wikipedią, to jak gdyby prowadzić z nimi bardzo takie szczegółowe i dokładne, a, a drugiej grupie zaproponować coś innego, co mogłoby się równolegle odbywać, ale y, może mniej atrakcyjne od tego, <grybujesz> żeby klasówkę napisali na przykład o, z matematyki, <grybujesz> zadanie rozwiązali. Co o tym myślisz? No, wydaje mi się, że to, to nie jest do końca dobry pomysł pod tym kątem, że no chcemy wyłowić tych zainteresowanych, tak? więc jeżeli damy im do wyboru posłuchać o Wikipedii albo napisać klasówkę, no to nawet ci niezainteresowani prawdopodobnie przyjdą na Wikipedię, podejrzewam. No tak, tak. No to miałem na myśli, troszeczkę przewrotnie o tym powiedziałem, ale, ale może, może to jest pomysł, żeby coś innego wymyślić dla tej grupy pozostałej, no tylko żeby wszyscy z kolei nie przeszli tam. nie? i to powinno być. no tak trudno, może, może to nie jest najlepszy pomysł. W każdym razie myślę, że, że Stowarzyszenie Otwarte, które organizuje to spotkanie wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska coś się na przyszłość wymyśli, bo też te doświadczenia, to są takie pierwsze doświadczenia tej fundacji, tego stowarzyszenia i, i pewnie w przyszłości będzie to po prostu lepiej wyglądać. No właśnie, widzę, że to dopisałeś jeszcze. do notatek encyklopedyczność hasła szkoły, tak? Encyklopedyczność szkół ogólnie tak, bo myślę, że tutaj warto było na to spojrzeć w kontekście tego co powiedziałeś. To znaczy, mamy ustalone, że szkoła istniejąca 20 lat i dwie osoby, które są encyklopedyczne. Aha. Wśród absolwentów, 50 lat i, albo je, 50 lat i jeden niebieskolinkowy albo 150 lat. tak? Takie trzy opcje zostały ustalone jako to, co nam świadczy o encyklopedyczności szkoły. Mm -hmm, mm -hmm. No to fajnie, no to, to rzeczywiście to chyba by tutaj się udało znaleźć, a imię patrona tutaj nie ma żadnego znaczenia, prawda, tam w tych, tych kryteriach. No, chyba no nie, nie to, to nie jest jako kryterium ustalone. No to raczej tak. dla patrona jest, moim zdaniem, dodatkiem do jego encyklopedyczności to, że ma szkołę swojego mhm, No właśnie, tak, może tak, może odwrotnie właśnie. No. no w każdym razie, jeśli było kilku absolwentów, a pewnie było, no, to, no to, to chyba będzie ta szkoła mogła zadbać o takie hasło. Nawet jeśli nie, no to może się przygotować do tego, po prostu tworząc takie hasło w brudnopisie. I przygotowując je na przyszłość, bo, bo po prostu może jeszcze nie ma materiałów, może nie wszystkie są uzyskane, może nie wszystkie źródła, do nie, nie do wszystkich źródeł udało się dotrzeć. No to ten temat też chyba zamkniemy. Kolejny temat teraz napisałem, dopisałem go na szybko, bo chwaliłem wam się, że znalazłem, znaczy, że dostałem na Facebooku bardzo fajną mapkę pogody. Myślę, że jest rewelacyjna i warto wspomnieć, no bo każdy może z niej korzystać. Nie wiem, jak jest z ponownym użyciem. Tutaj nie ma żadnych warunków ani żadnej licencji. Chociaż może można się gdzieś... O, jest menu rzeczywiście. A, no tutaj jest więcej rzeczy. No, yy, bardzo ładnie wygląda, bo jest to na żywo podgląd yy, wiatrów na całej kuli ziemskiej. Nie wiem, jak to jest robione. Podejrzewam, że już jest naprawdę dużo tych czujników wiatrowych na całej Ziemi rozmieszczonych i chyba one tutaj zostały jakoś zgromadzone w jedną bazę danych. Można sobie tą kulkę ziemską tutaj obracać i zobaczyć dokładnie, jakie wiatry wieją w tej chwili, na przykład w Australii. Po chwili ładuje się taka fantastycznie zwizualizowana mapka wiatrów. Także polecam przy okazji nowin, żeby, żeby zobaczyć sobie taką pogodową mapę. Meteorolo, meteorologia, entuzjaści meteorologii, tak się nazywa grupa na, na Facebooku. Warto tam, ja sobie subskrybuję po prostu wiadomości i taką dostałem, więc się tym dzielę, co, czym warto. Ile mamy minut w tej chwili audycji? 30. No to całkiem nieźle. Jeszcze jeden temat nam został, też niezupełnie związany z Wikipedią, ale związany z naszym podcastem, bo obchodziliśmy ostatnio Międzynarodowy Dzień Podcastu 2015. To jest impreza, która wymyślona została przez amerykańskich podcasterów. Pierwszy raz o zasięgu międzynarodowym oni w zeszłym roku zorganizowali taki dzień podcastu dla siebie, to znaczy dla całych Stanów Zjednoczonych. Bardzo im się to podobało, udało. No i w tym roku postanowili zorganizować globalne wydarzenie. Troszkę późno do nas dotarła ta informacja, bo nie zdążyliśmy się na to przygotować. Zbyt dokładnie. No w każdym razie jedną ze składowych całej akcji był, była 30, ponad 30 godzinna transmisja z całego świata różnych podcastów i różnych wystąpień podcasterów cały, cały czas rozmawialiśmy na temat podcastingu. Właśnie przy użyciu tej technologii blab in, nie im, blab im blab.im. Bardzo ładnie to się udało. Myślałem, że się coś wysypie w trakcie, ale wszystko dzielnie do, do samego końca się udało nagrać. Dostaliśmy takie nagranie, ale ono ma 19 godzin i od 30 września jeszcze się nie załadowało do YouTube'a, więc to jeszcze trochę potrwa. Jak się załaduje do YouTube'a, to będę mógł to dopiero pobrać do siebie, do komputera, a jak pobiorę do siebie do komputera, to będę mógł wyciąć tą naszą godzinę, podczas której rozmawialiśmy o polskim podcastingu i o tym, co się u nas dzieje na naszym rynku podcastów i co się może wydarzyć, co, co można zrobić, żeby, żeby podcasty były bardziej popularne. No więc jeśli ktoś będzie miał ochotę na, na, na tą audycję, żeby ją sobie obejrzeć albo przesłuchać, to pewnie jak tylko się ukaże w nowinach, o tym powiem, żeby dokończyć temat, a na razie zostawiam tylko linka do strony oficjalnej organizatorów tego wydarzenia. Ty, Marku, chyba podglądałeś nas, prawda? Oglądałeś tam momentami? No niestety wtedy mi się nie udało być. Ostatnio z tego, co ja byłem, to byłem na tych okrągłych podcastowach, które Aha. organizujesz, mm -hmm. a na tym dniu podcastera akurat coś mi w tym czasie wypadło. Także bardzo chętnie, jak już to się załaduje i się uda wyciąć, to bardzo chętnie posłucham. Mm -hmm. No właśnie wydaje mi się i nam wszystkim podcasterom, wydaje się tym, którzy rozmawiali oczywiście w trakcie tego wydarzenia, że za mało mówimy o podcastach, za mało rozpowszechniamy podcasty. Każdy z nas jest jakoś zaangażowany w swój temat, ma swoich słuchaczy i nie robimy wspólnie nic, żeby, żeby rozpowszechnić podcasty na, na inne dziedziny, na inne formy działalności. Ale podcasty i tak się rozwijają. No i najlepszym dowodem jest to, że organizowany jest, konferencja jest organizowana 21 listopada 2015 roku, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem podcastingu. Od razu dopiszę w notatkach, konferencja podcasterów, nazywa się polcaster.pl, przez i tam można się też zarejestrować na to spotkanie. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, gdzie będzie. Jeszcze nie wiadomo, ile uczestników będzie, więc trudno określić miejsce. Chyba, że Paweł już coś wie więcej. Nie wiem, może nam podpowie, a może już nie słucha na razie. W każdym razie konferencja, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych podcastami tym, jak się je robi, jak się, jak się je promuje, jak się je publikuje. Będzie już ponad widziałem 30 osób z Polski, podcasterów. Jedna osoba z Wielkiej Brytanii, z portalu New Media Europe, bodajże, pani Izabela, którą mogliśmy oglądać właśnie podczas Międzynarodowego Dnia Podcastu, też opowiadała od swojej, z Wielkiej Brytanii, miała transmisję. Także będzie to ciekawe pewnie też spotkanie. No i... I cóż, no i zobaczymy, co wyniknie z tej konferencji i to pewnie na razie będzie na dłuższy czas dosyć takich wydarzeń w najbliższym czasie, a za rok pewnie kolejna konferencja, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. Będziesz, Marku, na konferencji? Nie wiem jeszcze, jeszcze, jeszcze będę musiał to sprawdzić. No zapraszamy w każdym razie. To chyba wszystkie tematy, które mieliśmy do wyczerpania. Może Szymon coś ma do powiedzenia jeszcze, bo widzę, że się dołączył. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon. Scott Saint-Pierre też, ale nie pogadamy, bo mówimy po polsku, a Scott Saint-Pierre nie wygląda na to, żeby mówił po polsku. Skąd wiesz, może się uczy polskiego. Może się uczy polskiego. No to daj znać, Scott, jeśli się uczysz polskiego ale być może dzisiaj to się już nie uda my za chwilkę jeszcze porozmawiamy sobie ale transmisję już zakończymy i pożegnamy wszystkich słuchaczy w Wiki Radio bo na żywo w strumieniu nie wiem czy się udało bo Paweł nie odpowiedział w końcu może udało mu się sprawdzić a może nie ja zaraz sprawdzę w takim razie po audycji po nagraniu no to wszystko w takim razie był ze mną Marek Mazurkiewicz do usłyszenia, do usłyszenia. Marko. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.